Angielski w drodze do szkoły. Wraz ze mną jest. Kuba. A ja mam na imię Jacek. Przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy na poprzednich zajęciach. Przetłumaczcie, przetłumaczcie następujące zdania. Jak się masz? Słuchacze tłumaczą. Mm -hmm. A teraz, Kubuś, jak się masz? How are you? How are you? How are you? Jeszcze raz. Teraz powtarzamy. How are you? Kuba, powtórz? How are you? Hmm. Ile masz lat? Na ostatnich zajęciach poznaliśmy Kuba? też. Liczbę, How old are jednego, you? Tak. How old Plus. are you? Zróbmy teraz tak, powtarzamy. How old am are you? Jeden. A potem okay. przerwa Kuba. How old are you? Da, podajecie. A dwa. I tak dalej, i tak dalej. I'm A, 8 powiedział 12, czyli mam 1 lat. Pytanie do słuchaczy. How old are you? Jeden. Ok. 2, 3. Okay. I'm 39. 3, 3, 4, 5 lat. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 12. Fantastycznie. A teraz matematyka. Kuba. Two and 2 is 4. Two and 2 is 4. 2 i 2 to 4. 4 and 4 is 8. Oczywiście. 4 and 4 is 8, czyli 4 i 4 to 8. Six and two is eight. Eight. Sześć plus dwa to osiem. Um, one and three is four. Four. Jeden plus to cztery. Ok. Przejdźmy do kolejnej części. Dzisiaj nauczymy się mówić skąd. Jesteśmy, a właściwie e, bardziej precyzyjnie, jakie jesteśmy narodowości. Kuba, are you Polish? Yes. Czy jesteś Polakiem? Tak, jestem. I am Polish. Powtórz. I am Polish. Mm -hmm. I am Polish too. Ja też jestem Polakiem. Kuba, are you English? No. No, możesz powiedzieć, no, I'm not. No, no, I'm not. No, I'm not. Nie, nie jestem. No, I'm not. Are you German? No. No, I'm not. Powtórz? No, I'm not. Hmm? Czy to jest German? Niemcy. Tak, uh, Czy are you German, czy jesteś Niemcem? Are you Russian? No. No, I'm not. Nie jestem Rosjaninem. Are you Russian? Czy jesteś Rosjaninem? Dobrze. A teraz robimy tak. Ja zadaję pytanie po polsku. Wy tłumaczycie. A potem na nie odpowiadacie. Czy jesteś Polakiem? Kuba, przetłumacz. Czy jesteś Polakiem? No, nie, ale. Are you Polish? Are you Polish? Hmm. No, I'm not. Mógłby powiedzieć jakiś Anglik. Nie, nie jestem. Albo mogę powiedzieć: Yes, I am. Tak, jestem. Tak, ja jestem. Jeszcze raz: Czy jesteś Niemcem? Przetłumacz. Hmm. Niemiec to jest German. Are you? Are you German? Mm -hmm. Are you German? Are you German, Kuba? <laughs> no, I'm no. no, I'm not. No, I'm not. Czyli are you, czy jesteś? You are. Ty jesteś. Are you, czy ty jesteś? Zapytaj mnie kółuś o coś. What's your name? My name is Jacek. Raczej myślałem, że mnie zapytasz o to, czy jestem Polakiem na przykład, albo czy Niemcem. Ale bardzo dobrze, że powiedziałeś what's your name. Możemy, możemy uh, też o tym chwilkę porozmawiać. What's your name? Albo what is your name? Jak masz na imię? What, jakie albo co, is, jest, your Twoje name, imię albo nazwisko. What's your name? I odpowiadamy na to My name is Jacek. My name is Kuba. Czyli moje imię jest Jacek. Moje imię jest Kuba. OK. okay. Czy jesteś Francuzem? Jakbyśmy powiedzieli, czy jesteś Francuzem, Francus to będzie French. Kuba? Początka do Are you French? Are you French? Uh -huh. Jakbyś powiedział, ty jesteś Francuzem. You are French. You are French. Uh -huh. You are French. Ty jesteś Niemcem? Nie. No powiedz, ty jesteś Niemcem. Ty jesteś Niemcem. Po angielsku? You are you German. Are, you are German. Uh -huh. A pytanie, czy ty jesteś Niemcem? Are you German? Are you German? Fantastycznie. Are you German? Czy jesteś Francuzem? Are you French? Are you French? Are you French? Ty jesteś Francuzem? You are French. You, you are French. Uh -huh. Fantastycznie. Okay. How are you, Kuba? I'm fine. Zapytaj teraz mnie, jak ja się miewam. How are you, Tata? How are you, Daddy? I'm fine. Thank you. Thank you. Oczywiście. Dziękuję. Ok. A jak powiedzieć, nie jestem Polakiem? To zacznijmy od tego. Jak powiedzieć, jestem Polakiem? Kuba. I'm Polish. I'm Polish. A nie jestem Polakiem? Mm, no Polish. I'm not Polish. I'm not Polish. I'm not Polish. I'm not Polish. Chłopie nam słówko not, czyli nie. I am not Polish. Are you Polish? Yes. Yes, I am. Are you French? No. I am not. Możesz powiedzieć, no, I'm not. Mhm. Mm ok. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dziękujemy bardzo za Waszą uwagę i zapraszamy do słuchania nas w następnych odcinkach. A teraz dzieciaki idźcie już do szkoły. Music provided by royaltyfreemusicroom.com.